RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource Witam, słuchacie podcastu RealPolish.pl Dzisiejsza audycja ma tytuł Mówię po rosyjsku Witam za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Cześć, witajcie, witam Was na kolejnym spotkaniu z językiem polskim, ale tym razem będę mówił trochę po rosyjsku. Eugeni prosił mnie, żebym powiedział coś po rosyjsku. Na początek kilka wyjaśnień ja uczyłem się rosyjskiego kiedy chodziłem do szkoły podstawowej a później jeszcze troszkę w szkole średniej w sumie uczyłem się rosyjskiego wiele lat sześć, a może siedem ale uczyłem się go tylko w szkole dwa razy w tygodniu Mieliśmy lekcje rosyjskiego. To były takie czasy, kiedy język rosyjski był językiem obowiązkowym w Polsce. Wszyscy musieli uczyć się rosyjskiego. To były czasy komunizmu. No i tak jak wszyscy, również i ja uczyłem się języka rosyjskiego. Muszę wam powiedzieć... Że nie lubiliśmy Uczyć się rosyjskiego Nie dlatego, że to jest Brzydki język Tylko dlatego, że Byliśmy do tego zmuszani Jeśli ktoś jest Do czegoś zmuszany Nie robi tego z własnej woli To nie lubi Tego robić Nie ma do tego motywacji A tak jak już wam kiedyś Mówiłem, motywacja I powód Dlaczego chcemy coś robić, jest moim zdaniem najważniejszy. No i chodziłem na ten rosyjski, siedziałem w sali, ale niewiele tam się tego nauczyłem. To był zmarnowany czas. Może nie do końca. Dziś mogę co nieco rozumieć po rosyjsku, jeśli oglądam jakieś krótkie filmiki na YouTube, to rozumiem, o czym jest mowa Postanowiłem nagrać krótki filmik Przedstawić się po rosyjsku Okazało się to bardzo, bardzo trudne Zapomniałem wszystkie słowa Zapomniałem, jak mówić po rosyjsku Zaczęły mi się mieszać słowa Rosyjskie, polskie, a nawet hiszpańskie to było naprawdę trudne. Mam nadzieję, że będziecie mieli z tego dużo śmiechu, bo ja, kiedy obejrzałem ten filmik, to naprawdę uśmiałem się sam z siebie. Jeśli macie chęć, zróbcie takie filmiki po polsku. Zachęcam Was do tego bardzo serdecznie. To... Świetna zabawa. A przy okazji można poćwiczyć trochę mówienie po polsku. Ja z przyjemnością obejrzę, jak wy mówicie po polsku. Ja wiem, że to jest trochę trudne, że czuję się zażenowanie, że nie potrafi się powiedzieć, ale przecież to jest tylko zabawa. To nie jest żaden egzamin. To nie jest żaden test. Wszyscy tutaj uczymy się języków i myślę, że wszyscy jesteśmy dla siebie wyrozumiali. Wszyscy chcemy nauczyć się języków jak najlepiej. Nikt nas do tego nie zmusza. Nie jesteśmy w szkole. Nie pyta nas nauczyciel. To nie nauczyciel robi... Testy tylko my chcemy sami nauczyć się chcemy sami dla siebie zrobić taki test ja zrobiłem sobie taki test po rosyjsku i powiem wam, że według mnie nie zdałem tego testu jeśli będę chciał poprawić swój rosyjski to będę musiał dużo, dużo, dużo słuchać po rosyjsku, bo w tej chwili nie jestem w stanie rozmawiać po rosyjsku. Zupełnie nie jestem w stanie. Myślę, że byłoby mi bardzo trudno porozumieć się z kimś po rosyjsku. Cóż, to tyle na dzisiaj. Jeśli chcecie zobaczyć jak mówię po rosyjsku, to zapraszam Was na stronę realpolish.pl i tam znajdziecie filmik na którym mówię po rosyjsku. Możecie również znaleźć ten filmik na moim koncie na YouTube. To tyle na dzisiaj. Przysyłajcie filmiki, przysyłajcie linki do filmików, yy, na których mówicie po polsku. Z przyjemnością je obejrzę. Jestem bardzo ciekaw, jak mówicie po polsku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. To tyle na dzisiaj. Jak zawsze mówił do Was Piotr I jak zawsze zapraszam Was Na następną audycję po polsku Jeśli macie jakieś pytania Komentarze Proszę pytajcie Wysyłajcie do mnie e maile Trzymajcie się zdrowo Cześć pa, pa. To był podcast Real Polish Po więcej informacji Zapraszam na realpolish.pl